Polskiego Radia Dzień Dobry Katarzyna Borowiecka jest wtorek 31 marca minęła 10 Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka Po kontroli okazuje się, że były poważne nieprawidłowości w Krajowym Biurze Wyborczym Sprawa dotyczy ostatnich wyborów samorządowych W tym serwisie Trójki powiemy też jak działa nowy system e rejestrów państwowych W niektórych urzędach osoby przychodzą w sobotę, w niedzielę Będzie również o historycznym locie dookoła świata samolotem napędzanym wyłącznie energią słoneczną Mamy ciąg dalszej Afery związanej z listopadowymi wyborami samorządowymi wygląda na to, że nie skończy się na wielkiej medialnej burzy i wyrzuceniu prawie całego składu Państwowej Komisji Wyborczej po tym, jak nie zadziałał system informatyczny i głosy trzeba było liczyć ręcznie. Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę Krajowego Biura Wyborczego, którego zadaniem było zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu do obsługi wyborów. Kontrolerzy badali, jak wykorzystano budżetowe pieniądze na ten cel. Jakie są efekty Rzecznik Niku Paweł Biedziak? Najwyższa Izba Kontroli postanowiła zawiadomić prokuraturę w sprawie poważnych nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym. Prześlemy też informacje w tej sprawie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szczegóły mamy poznać jeszcze w ciągu tej godziny. NIK zapowiedziała konferencję prasową. Gdy rozpoczynano kontrolę, prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski mówił, że w przypadku systemu informatycznego do obsługi wyborów kryterium ceny nie jest jedynym, które rozstrzyga o przetargu, bo sprawa jest zbyt poważna, a każdy obywatel, który oddaje swój głos, ma prawo oczekiwać, że wybory będą przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi wymogami, które gwarantują ich uczciwość. To teraz o innym systemie, na który bardzo narzekają ci, którzy muszą wykorzystywać go w pracy. Chodzi o nowy system rejestrów państwowych, który ma ułatwić życie, bo dzięki niemu możemy w dowolnym urzędzie w Polsce złożyć wniosek na przykład o wydanie dowodu osobistego. Ale na razie bardzo utrudnia on życie urzędnikom, bo jak tłumaczy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach Mirosław Kańtor, wprowadzenie wszystkich danych zajmuje dużo więcej czasu niż zakładano. Opinie pracowników są takie, że oczywiście system rejestrów państwowych przywiązał nas do pracy. Nie wychodzimy wcześniej niż dwie godziny po ośmiugodzinnym systemie pracy. W niektórych urzędach i u mnie również osoby przychodzą w sobotę, w niedzielę. A i tak jest już lepiej niż na samym początku, gdy system prawie w ogóle nie działał. Zdecydowanie poprawiła się jakość działania tego systemu. Sytuacja jest opanowana, działają na bieżąco, aczkolwiek sam proces jest mniej więcej dwa-trzy razy dłuższy niż do tej pory. Dodajmy, że system rejestrów państwowych został wprowadzony prawie miesiąc temu. Kończą się rozmowy w sprawie programu atomowego Iranu, bo do dzisiaj ma być podpisane wstępne porozumienie w tej sprawie. Porozumienie, które jest bardzo ostro krytykowane przez Izrael. Premier Benjamin Netanyahu uważa, że ta umowa będzie mieć fatalne skutki dla całego świata. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Benjamin Netanyahu twierdzi, że Iranowi udało się ogłupić społeczność międzynarodową, a umowa nie rozwiąże problemu, lecz pomoże Teheranowi stworzyć broń atomową. Izraelski premier uważa, że świat zamknął oczy na działania Irańczyków w Jemenie. To właśnie Teheran jest oskarżany o wspieranie szyickiego ugrupowania Huti, które przejęło władzę w tym kraju. Odpowiedzialne kraje w regionie, takie jak Izrael, będą pierwszymi, które odczują skutki tej umowy. W czasie, gdy w Jemenie wspierane przez Iran siły zdobywają grunt, w Lozannie zamknięto oczy na tę agresję. Izraelski władze od miesięcy ostro krytykują negocjacje społeczności międzynarodowej z Iranem. Na początku marca, tuż przed wygranymi przez u wyborami, premier ostrzegał przed konsekwencjami umowy z Teheranem w przemówieniu w amerykańskim kongresie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Społeczność międzynarodowa domaga się, żeby Iran nie podejmował działań zmierzających do wyprodukowania broni atomowej. Iran chce w zamian zniesienia dotkliwych sankcji. Samolot o napędzie wyłącznie słonecznym Solar Impulse 2 wylądował rano w środkowych Chinach, kończąc tym samym kolejny etap historycznego lotu dookoła świata. A jego celem jest głównie edukacja, propagowanie stosowania odnawialnej energii. Samolot pilotowany przez dwóch Szwajcarów wystartował z Birmy i po 20-godzinnym locie wylądował w Chinach. Po drodze piloci musieli w krótkim czasie znacznie zwiększyć wysokość lotu, żeby pokonać górskie łańcuchy. Musieli też założyć maski tlenowe, ponieważ kabina samolotu nie jest hermetyczna. a Temperatura w niej spadła do minus 20 stopni. Samolot czerpie energię z ponad 17 tysięcy baterii słonecznych umieszczonych na jego skrzydłach. Podróż ma potrwać 5 miesięcy. I to wszystkie informacje w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy o 11. .00. Wtorek pochmurny z niewielkimi rozpogodzeniami, tak będzie dzisiaj do końca dnia. Od zachodu w głąb kraju przemieszcza się strefa opadów deszczu przechodzących w deszcz ze śniegiem. W górach śniega, na zachodzie Polski burze. W wielu regionach porywisty wiatr, na zachodzie do 100 km na godzinę, w górach do 130. Od 5 stopni na północy do 7 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Regulamin promocji na mediaekspert.pl Mediaekspert Włączamy ceny. Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Osiem minut po dziesiątej Do południa Zaprasza Katarzyna Borowiecka Slow in the place of work Minutes drag and the hour's duck Yeah, wait, bye-bye Wait, bye-bye to the boss It's our profit, it's his loss But anyway, the lunch bell ring Take one out, do y'all fine Cheese Boyga What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news is left to attention. Luna landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Two food restaurants get out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. Like cowboys do. TV land. You love, Don't stop. Walk. To work and sweat some more The sun will sink and we'll get out the door It's no good for man to work in cages Hit the town, he drinks his wages Your friend, your sweat But did you notice You ain't getting your friend, your sweat But did you notice, now getting anywhere Don't you ever stop, long enough to start Take your car out of that gear Don't you ever stop, long enough to start Get your car out of that gear Call them up. fire at English Siedmiu wspaniałych na początek drugiej godziny naszego spotkania w do południa. The Clash oczywiście, a płyta tygodnia, bo to już ta pora to Mary Komasa, jej debiutancki album, zatytułowany po prostu Mary Komasa. Z tej płyty dzisiaj utwór, który już Państwo trochę znają, City of My Dreams, zapłyta oczywiście dla Państwa 71335. Proszę pamiętać o wpisaniu w treści SMS-a imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego. Zacznijmy też od hasła Mary te smsy.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 Too late with bruises on the knees, the cleaner sores, their last resort. That's what I saw in you. So of My Dreams. Mary Komasa ze swojej debiutanckiej płyty to nasza płyta tygodnia przed południem. Dzisiaj powędruje do pani Anny do Katowic i do pana Piotra do Sosnowca, a jutro kolejne dwa egzemplarze będzie miał dla państwa Michał Nokaś.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 my child, my child. If you held your breath on me, you would have died a million times.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 Oczywiście znane państwu już doskonale z anteny programu trzeciego Benjamin Clementine. Utwór nosi tytuł Nemesis I to jest właściwie z greki, ale Rzymianie też używali imienia tej bogini. A w studiu zapowiadany gość Stanisław Tekieli. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę tak pana przedstawić popularyzator łaciny? No Tak, ta, oczywiście. No. Ale także autor książki właśnie dotyczącej łaciny. Burdu basta, albo skapceniały osioł, czyli łacina dla snobów. Przeczytam także podtytuł 139 sentencji i powiedzeń łacińskich w sposób jak najprostszy wyłożonych z pretensjonalnymi cokolwiek przepisami filologiczno-kulturowymi. Całość tak brzmi. Ale zanim o książce, to pani Stanisławie, chciałam najpierw zapytać, po co nam łacina w XXI wieku? Hmm. E, nie wiem. To znaczy każdy sobie musi odpowiedzieć na to pytanie sam, czy, czy jako no, każdy z nas jest dziedzicem, że tak powiem, jakiejś historii europejskiej, która przez wiele wieków w dużym stopniu opierała się na łacinie. Oczywiście no, dzisiaj ma to w życiu codziennym dużo mniejsze łacina lub prawie żadne znaczenie, ale jednak, no, nie wiem, ja... Ja się cieszę, że, że mam jakąś wiedzę o tym języku, także o Grece, która jest drugim, drugim językiem, bardzo istotnym filarem naszej kultury. Ja muszę powiedzieć, że studiowałam w Krakowie i, i, i ja z kolei miałam lekcję łaciny w liceum i troszkę na, na studiach i to było, to było satysfakcjonujące, kiedy mogłam stanąć przed jakimś budynkiem i mniej więcej wiedziałam, o co chodzi w tej inskrypcji, która jest tam, powiedzmy, nad drzwiami albo, albo no, gdzieś za granicą również są spotykane do tej pory, ale to jeszcze o tych różnych modtach i inskrypcjach może porozmawiamy. Jaki jest dzisiaj status łaciny? To jest język urzędowy wciąż w Watykanu. Prawda? No tak, z tym, że y, tam już, no, nie wiem, no, trzeba mieć wielkie szczęście, żeby nawet w Watykanie spotkać kogoś, do kogo można powiedzieć po łacinie. Czy, choć oczywiście no, jest tam pewnie wie, więcej osób niż gdzieś nie, w przeciętnym kraju europejskim, znających ten język. Ale mm, no, status jest niestety mizerny. Znajomość łaciny jest co, coraz słabsza. Y, w co, coraz mniej szkół prowadzi naukę łacin. To w, zwłaszcza w Polsce widać gdzie ta liczba spadła, nie wiem, chyba w ostatnich 20-25 latach kilka, jeśli nie kilkunastukrotnie. Kilka razy albo więcej. Natomiast no może samą łaciną żywą tak zwaną, czyli no te grupki szaleńców, możemy tak powiedzieć, które bawią się w jakieś używanie łaciny do określania świata współczesnego. Oni mają poniekąd lepiej dzięki internetowi, bo dzięki temu narzędziu mogą się no, ludzie mieszkający w różnych punktach świata ze sobą komunikować. I właśnie powstały takie, no, powstała y, gazeta y, wydawana po, internetowa po łacinie, Efemeris. Jest y, doskonała lista dyskusyjna, y, y, y, y, y, y, y, y, założona przez Polaka, zresztą Konrada Kokoszkiewicza, gdzie wyłącznie, y, gdzie codziennie po łacinie powstaje kilka lub częściej kilkanaście y, y, maili. Jest, jest szereg innych jakichś czatrumów, czy, czy, czy, czy innych internetowych forów łacińskojęzycznych. Wy pan taką grupkę szaleńców jakiś czas temu w Warszawie skrzyknął i spotykaliście się przez kilka lat. To się nazywało Circulus Latinus Varsoviancis. Tak, to prawda, to znaczy ja i, i w bibliotekarz y, y, w Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego Pan Lech Bobiatyński razem wpadliśmy na ten pomysł na jakimś takim y, na, na konferencji łacińskiej w, w Madrycie, gdzie zobaczyliśmy, że, że wszyscy wokół nas mówią po łacinie z różnych krajów ludzie i pomyśleliśmy, że my też tak zrobimy w Warszawie. No i rzeczywiście, choć z pewnym, z pewnym oporem, ale przez parę lat to, to funkcjonowało. Co, co sobota spotykaliśmy się najpierw właśnie tam na, na filologii w bibliotece, a potem w różnych miejscach i próbowaliśmy mówić po łacinie lepiej, gorzej jakiś rekord, to chyba było tr trzy doby yy, takiego maratonu łacińskojęzycznego, gdzie cztery osoby zamknęły się, to było w Białej Podlaskiej. Zresztą, no, taki wyja wyjazdowa sesja. Rzeczywiście przez trzy doby udało nam się mówić tylko po łacinie. Treningowy wyjazd grupy Circulus Latinus w Pan wspomniał o gazecie internetowej po łacinie, to ja przypomnę może, że link do tej, do tej strony jest na naszej stronie www.polskierady.pl jak gdyby państwo chcieli znaleźć alkuinus.net, ukośnik Ephemeris, oczywiście pisane przez PH i tam na przykład informacje najnowsze i te złe ze świata i te dobre po łacinie i to troszeczkę jest takie wrażenie, jakby się czytało średniowieczną kronikę, no ale na najnowszych zdobyczach technologii. No tak, ja, ja zakładając to my już ponad 10 lat temu yy, chciałem, żeby po prostu powstała gazeta yy, łacińskojęzyczna, bo jakoś tak wyszło może nie z wykształcenia, ale przez, przez dużą część życia byłem dziennikarzem, więc natychmiast yy, jak wlazłem potem w te łacińskie buty, że tak powiem, pomyślałem, że warto stworzyć taką gazetę, a w dzisiejszej w epoce internetu jest to bardzo proste. No i rzeczywiście, yy, rzeczywiście tak się stało, są, staramy się, by to była normalna gazeta, no jest z normalnymi rubrykami, działami, tam polityka, gospodarka, sport, moda. Choć oczywiście te, te inne typu sport, moda są rzadziej odnawiane, ale dział polityczny, że tak powiem, jest co, codziennie jakieś nowe informacje, czy prawie codziennie, co drugi dzień wpadają. Czy jakieś nowe słowa powstają po łacinie? Tak, oczywiście. Właściwie całe, całe to słownictwo technologiczne związane z komputerami, z internetem natychmiast jest jakoś, tak jak i w innych językach zresztą jest wyłapywane, jest jest dzięki samemu internetowi. Jest jest grupa kilku, może kilkunastu tysięcy no, ludzi zainteresowanych żywą łaciną, którzy między sobą wymieniają te, proponują jakieś, jakieś nazwy na, na nowe rzeczy, gadżety. Jakoś, ta, jakoś tak jest, że z reguły jedna nazwa, czy, czy czasem dwie konkurencyjne się przyjmują. To jest charakterystyczne, bo przecież sam internet też, jakby wgryźć się w, w źródła tego słowa, to ma łacińskie korzenie. E, no, I to jest jakieś takie zapośredniczone, pod, pod, powtórne nazywanie nowych rzeczy po łacinie. No tak, internet przyjął się wieku. jako interrete, czyli dosłownie, znaczy inter, inter, wiadomo, z łaciny, net, po łacinie retę, sieć, więc jakoś tak. Brzmi też bardzo ładnie interrete. Pan Stanisław Tekieli jest naszym gościem. A od czego się u pana? Bo pan jest raczej, jeśli chodzi o wykształcenie, związany z filologią, z sinologią, z filologią znaczy, chińską. Tak, Bardzo, bardzo długo studiowałem sinologię. <grych> Więc skąd ta łacina się wzięła? z liceum jeszcze, gdzie się jej nie nauczyłem, no bo miałem normalne podejście, takie normalne, jak każdy młody człowiek, że to jest jakiś bezsensowny balast, niepotrzebny, trzeba to przeżyć i, i, i do widzenia. I, w, I tak jakoś udało mi się na słabych trójkach z klasy do klasy z tą łaciną przechodzić. Ale pod koniec, pod koniec czwartej klasy tam mieliśmy podręcznik Lidii Winniczuk, łacina bez pomocy Orbiliusza. Najlepszy moim zdaniem na polskim rynku podręcznik do łaciny. Na końcu pani profesor Winniczuk da, dała przykłady tekstów o, traktujących o życiu współczesnym. Pamiętam pierwszy czy być może pamięć mnie zawodzi, ale chyba tytuł pierwszego, y, pierwszego, takiego tekstu to był Etas Kosmika, czyli, czyli wiek podboju kosmosu. No ja w, po prostu jak to zobaczyłem, to zgłupiałem. To, to, to co brałem do tej pory uważałem za, za język y, no, traktujący o jakichś rzeczach kompletnie niepotrzebnych sprzed dwóch tysięcy lat. Coś no, na duby smalone, jak to wiesz, nasz nas nazwał. A tu nagle da się tym językiem mówić o, o rakietach. O, o, nie wiem, o, jakich, o bombach atomowych, o, o tym, o czym dzisiaj mówi nauka, świat. I rzeczywiście przeżyłem wtedy jakiś taki wstrząs. Przeczytałem ciurkiem te wszystkie teksty, ich tam było pięć, sześć. Nagle zobaczyłem, że wszystko rozumiem. Tak jak w tekstach antycznych nic nie rozumiałem. Musiałem wkuwać z wielkim bólem Cycerona czy, czy chorocego. To tutaj nagle zrozumiałem teksty pani Winniczuk, wszystkie. Przeczytałem kilka stron... Ciurkiem. I wiedzia, wiedziałem, że wtedy, że, że coś, że ta tak zwana łacina żywa ze mną zostanie. No ale wybrałem studia, jakie wybrałem. Potem zaczęło się dorosłe życie, praca zawodowa, jakieś inne sprawy. W sumie kilkanaście lat mi zajęło, że zanim wróciłem do łaciny. Ale gdzieś zawsze w tyle głowy ten, ten, ten pomysł miałem. No i wreszcie tak mi się w życiu zdarzyło, że, że miałem dużo wolnego czasu i zabrałem. Rzeczywiście wróciłem do tej łaciny też. Szybko zobaczyłem, że w internecie ona funkcjonuje i tak jakoś się Nawiązał to zaczęło. Nawiązał pan kontakt z osobami, które też, też się tym interesują. To jest rzeczywiście łatwiejsze w, w epoce interrete. Dobrze zapamiętałam? No tak. Burdubasta burdu albo skapcaniały osiał, czyli łacina dla snobów. Przechodzimy do, do książki, która jest wydana może troszkę jak książka dla, dla dzieci. Ja miałam takie pierwsze wrażenie, ale hmm. mnóstwo takich sentencji, fraz łacińskich, które powiedzmy gdzieś tam nam świta, co to znaczy, albo doskonale je znamy, ale też drugie tyle, albo i więcej takich, których nie znaliśmy, albo kiedyś, kiedyś tam próbowaliśmy zapamiętać, albo wkuć na pamięć, tylko że one bardzo szybko nam uleciały z głowy, ale cała mądrość się w nich kryje. Która pana zdaniem jest warta najbardziej zapamiętania? Która z sentencji? Mhm. Znaczy... Trudno mi powiedzieć, ale powiem Pani, która, którą od kilku dni ja mam na myśli, to jest Homo homini lupus est, człowiek człowiekowi wilkiem, a to dlatego, że już po napisaniu te, tej książki do, jakoś zacząłem grzebać w, jeszcze bardziej w historii, bo tu, tutaj wyjaśniam tam w, w przypisach pochodzenie tych, tych sentencji, w tym również tej. Ta akurat pochodzi z, z komedii Plauta pod tytułem Asinaria, czyli komedia ośla. Ale niestety już po napisaniu tej książki doszedłem do, do, znaczy z, do, do informacji, że tak naprawdę przysłowie to znaczyło zupełnie co innego uplauta w pierwszym użyciu. Yy, mianowicie jest tam użyte w, yy, w znaczeniu człowiek, człowiek, kiedy spotyka drugiego człowieka, nieznanego mu, to znaczy ten człowiek, nieznany mu jest dla niego jak wilk. Czyli jest czymś nieznanym. Jest to, jest to okre określenie, sentencja ukazująca lęk przed nieznanym, a nie złą, wilczą naturę człowieka, który potrafi zagryźć drugiego, prawda? Tak jak dzisiaj rozumiemy powszechnie to, to przysłowie. Także ciekawe, bo pewnie, znaczy na pewno nawet, bo, bo już przy innych, tylko w tym momencie nie, może nie, nie podałbym przykładu, już znalazłem parę, parę przysłów, czy powiedzonek łacińskich, które gdzieś yy, u, u zarania, u źródła miały nieco inne znaczenie. Przy okazji przy tym haśle Homo homini lupus est, także wytłumaczenie tego, co oznaczała wilczyca, czyli lupa w starożytnym Rzymie, bo to mimo że wykarmiła Romulusa i remusa, to No właśnie, bo, bo z drugiej strony była, miała no, w, w powszechnym języku. W takim slangu rzymskim, czy nie wiem jak to powiedzieć, oznaczała prostytutkę. Więc no, jakaś taka dwoistość. Tutaj oczywiście matka założycieli Rzymu, znaczy matka, no, wilczyca, która jest. Karmicielka. Nie, karmicielka. No, Obdarzana tak, szacunkiem. Ale alma mater stąd, no, matka karmicielka, no. a, a z drugiej no, kobieta lekkich obyczajów, no i jakoś. Nie wiem, istniała dwuznaczność taka. Jak sobie z tym Rzymianie radzili, nie wiem. Nie, nie wiem, czy jest to do zbadania dzisiaj. Mnóstwo takich ciekawostek w książce Stanisława Tekieli. A co oznacza to tytułowe słowo, burdubasta? Ach, oznacza, To jest rzadkie słowo i ona jest w ogóle nie łacińskiego pochodzenia. Jest, to jest celtyckie słowo. E, oznacza z, e, takiego starego, zdychającego osła, ja tu napisałem, napisałem skapcaniałego, no to jest... Tak naprawdę chodzi o, o owca no, na, na krawędzi grobu, gdzieś... Y też przenośnie używano tej nazwy na podstarzałego gladiatora, który już nie niewładną, dobrze bronią, no czyli taki osioł, tak. Stary osioł. Mi się to słowo spodobało i jakoś tak użyłem, użyłem go na, na, na tytuł tej książki, ale też pomyślałem sobie, że jest to świetna alegoria kondycji dzisiejszej łaciny. Taki zdychający osioł. No jeszcze niby zipie, jeszcze jakoś tam żyje, ale... No, nie jest z nie jest nim najlepiej. Natomiast być, być może, jeżeli znajdzie się większa ilość fanów, którzy będą się w tą żywą łacinę mniej lub bardziej żywą bawić, to, to ten osioł jeszcze trochę ma szansę pożyć. Stanisław Tekieli, burdubasta albo skapcaniały osioł, czyli łacina dla snobów. Mamy kilka egzemplarzy książki dla państwa i mam nadzieję, że pan Stanisław podpisze może po łacinie. Tak będzie chyba najlepiej. Dobrze. To proszę 71335. Oczywiście w SMS-ach jak zwykle prosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny, ale proszę rozpoczynać SMS-y od hasła Nihilnowi, o którym nie mówiliśmy, ale w książce je państwo znajdą, podobnie jak 138 plus Nihilnowi innych sentencji łacińskich. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. W książce jest też wytłumaczona sentencja, której ja teraz użyję i jeśli państwo sięgną do książki, to będą państwo wiedzieli dlaczego. Ex -Africa ka semper to Tak całkiem nowi, ale ex Afrika Amadou i Mariam la Realité. książki y, pana Stanisława Tekieli, burdu basta y, albo skarbceniały osioł, czyli łacina dla Snomów dla pana Piotra z Gdańska, dla pana Macieja z Białego Stoku, dla pani Julii z Sopotu, pani Małgorzaty z Raszyna i dla pani Ewy z Poznania. Lista y, także znajdzie się po audycji w artykule dotyczącym dzisiejszego wydania do południa. Zapraszamy. Do reklamy. Są samochody, które definiują klasę premium. Są modele, które budzą zachwyt stylistyką i nowatorskimi rozwiązaniami. I jest Audi Q7 nowej generacji, które idealnie łączy te cechy lżejsze, ale mocniejsze, jeszcze bardziej przestronne i komfortowe, z perfekcyjnym napędem 4. Zapraszamy na polską premierę Audi Q7 na Poznań Motor Show od 10 do 12 kwietnia. Audi.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 A do tego nawet 50 rat 0% Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia 20 minut pozostało do 11 Wykrywacz talentów w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy szóstą edycję konkursu Talenty Trójki. Do 30 kwietnia czekamy na zgłoszenia. Już pierwsze zaczęły przychodzić, co nas bardzo cieszy. Przypomnę, kategorie są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne. Czekamy na zgłoszenia artystów młodych i obiecujących do 30 roku życia. I mogą być oni zgłaszani przez uczelnie artystyczne i instytucje kultury. Taka jest u nas zasada. Wszystkie szczegóły, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy oczywiście znajdą Państwo na stronie www.polskieradio.pl. Ukośnik Trójka, ukośnik Talenty. We wtorki o tej porze, do końca kwietnia, będziemy Państwu na zmianę z Agnieszką Oprzańską o konkursie przypominać, przypominać, sprawdzając przy okazji, co się dzieje u naszych dotychczasowych laureatów. Ja dzisiaj cofam się do roku 2011 kategoria film, trzech reżyserów w finale Grzegorz Jaroszuk niedawno debiutował w kinach pełnometrażowym filmem Kebab i Horoskop Paweł Maślona, jego dyplomowa magma, zwyciężyła między innymi na festiwalu filmowym w Gdyni w konkursie Młodego Kina i Michał Marczak. I to właśnie Michał Marczak wtedy zwyciężył koniec Rosji tym filmem, zachwycił jurorów ja pamiętam, jako koordynator tego konkursu, że Michał w ostatniej chwili, z ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń, przywiózł osobiście płytę z filmem na Myśliwiecką. Michał Marczak studiował w poznańskiej ASP, w California Institute of the Arts i w Szkole Wajdy. A Koniec Rosji to była fabularno-dokumentalna hybryda, chyba można tak powiedzieć. Film przeniósł nas na przylądek Czeluskin na rosyjskim półwyspie Tajmyr. To najdalej na północ wysunięte punkt obszaru euroazjatyckiego od 1932 roku. Jest tam badawcza stacja polarna, ale także rosyjska baza wojskowa i w tej bazie stacjonuje sześciosobowa załoga, do której przybywa 19-letni rekrut. To był punkt wyjścia filmu Michała Marczaka, Koniec Rosji. Potem był dokument o berlińskich aktywistach ekologicznych for Forest i podobno pieniądze z nagrody Talenty Trójki przyczyniły się do powstania tej produkcji. Taki namacalny wpływ talentów Trójki na kulturę. Nie będę wymieniać wszystkich nagród, których laureatem jest Michał Marczak, bo to państwo mogą z łatwością znaleźć w internecie. Spotkaliśmy się wczoraj i Michał był po nocnych zdjęciach do nowego filmu i właściwie o tym głównie rozmawialiśmy. Film, chyba natychmiast nie roboczy będzie się nazywał Wszystkie Nieprzpane Noce. Jest to historia dwójki przyjaciół, którzy tak łażą ulicami Warszawy, snują się, szukając wrażeń, historii, miłości. Taki lekki film Wow, w ogóle pierwszy raz mówię o tym filmie. Nigdy, nigdy jeszcze nikomu nic o tym nie opowiadałem, więc sam jeszcze nawet nie jaką narrację ustawić. Trochę moje pożegnanie, można powiedzieć, jakiegoś takiego pewnego okresu młodzieńczego, choć oczywiście młodość to jest stan ducha, a nie wiek, ale jednak czułem, że to jest taki ostatni moment, gdzie mogę zrobić taki prawdziwy film o tym, jak ja przeżyłem pewne lata swojego życia, będąc jeszcze na takiej, wiesz, totalnej równi z bohaterami. Zaczęło się jako dokument, urosło do fabuły, a teraz już nie wiem, czy jest dokument, czy fabuła, jest coś totalnie pomiędzy Mam super w ogóle ciekawą grupę ludzi, która już, już od roku to robimy. Trochę życie i rzeczywistość i fikcja się zatraciła, także to jest taki w ogóle, najpiękniejszy moment dla twórcy. My już powoli kończymy w ogóle ten film i zaczynamy montaż. Powinien być gotowy do końca roku, jeśli wszystko dobrze pójdzie. I znowu jakiegoś rodzaju hybryda. Michał Marczak powiedział, zaczęło się od dokumentu, przeszło w fabułę. Jak wygląda praca nad takim filmem? Wiem, że po prostu nie ma żadnych szans, nawet z bardzo dużym budżetem, żeby niektóre sceny, które nagraliśmy, nagrać w sposób czysto fabularny. To jest po prostu niemożliwe. Nie dostanie się takiego realizmu. Przypadek, który gra rolę w takich sytuacjach jest, jest ogromny i też jakaś taka autentyczność, szczególnie taka, że wszyscy przeszli przez to albo też są w tym obecnie. Więc jakby to nie ma żadnego... To musi być prawdziwe, może tak powiem. No, jakby to, to, to nie może być symbolem, to to nie może być aproksymacją jakby rzeczywistości. To, to musi być tym po prostu, bo, bo wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak to było, jak to jest. Bardzo łatwo jest wyczuć fałsz. Jest oczywiście jakiś szkic, który mamy, jakby mamy punkt wyjścia i końca, ale bardzo dużo rzeczy pomiędzy zmieniamy i dostosowujemy się do rzeczywistości takiej, jaka jest. I dzięki temu jakby mamy wrażenie, że wybirujemy z taką rzeczywistością, która tak naprawdę się na naszych oczach pojawia. To jest też piękne i dlatego ta, ta forma właśnie pozwala na bardzo szybkie reagowanie się, dopasowanie do tego. I mam nadzieję że też przekazanie tej energii, którą my przeżywamy podczas robienia tego, bo to nie jest tylko to, że spotykamy się i odtwarzamy coś, tylko faktycznie coś bardzo, bardzo, bardzo mocno przeżywamy emocjonalnie podczas robienia tego filmu. I mam wrażenie, że właśnie przez sposób robienia go w ten sposób <grych> ta energia przejdzie na widzę i też będzie mógł to poczuć. Michał Marczak, Talent Trójki 2011 w kategorii Film. To była druga edycja naszego konkursu. Oczywiście oprócz wszystkich nieprzespanych nocy Michał ma w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów. Znaczy ja w ogóle coś takiego, że ja bardzo dużo rzeczy szukam, mam rozgrzebanych, bo jednak bardzo mi na tym zależy, żeby film, w który wchodzę, czy projekt, w który ja się angażuję, to musi być dobry czas i no, czasami jest tak, że przychodzi się za późno czasami za wcześnie, ale dzięki temu, że mam tego tak dużo rozgrzebane to wydaje mi się, że spokojnie na no, kolejne 7 lat mam to robić, bo jak nie teraz to później, jak nie ten, to tamten w takich właśnie filmach, które są pomiędzy no, to jest tak, że wszystko musi razem się złożyć. Moje miejsce psychologiczne gdzie jestem, moja chęć poznania czegoś, bohaterów rzeczywistości świata, finansów oczywiście też gdzieś tam i te wszystkie czynniki w ogóle muszą się razem spleść i dopiero wtedy mam wrażenie, że można zrobić coś na naprawdę takiego mocnego, głębokiego, że widz czuje, że to nie jest po prostu powiedziana historia, tylko to jest coś właśnie przeżytego, coś, że po prostu to musiało być powiedziane teraz i w żadnym innym czasie nie mogło być zrobione. A tak jest, rzeczy mnie najbardziej interesują. Im starszy się robię, tym po prostu nie chcę mi się opowiadać po prostu historii. Chcę opowiadać filmy czy rzeczy, które naprawdę po prostu nie dają mi spać, które muszę zrozumieć, zgłębić i które też chcę przekazać dalej. Um, więc tak, to moja rezolucja na 33 rok życia, już tylko takie rzeczy robić. Michał Marczak, Talent Trójki 2011 kończy zdjęcia do filmu Wszystkie Nieprzespane Noce. O młodości, premiera zapewne pod koniec roku, przynajmniej do, do, do końca roku na pewno będziemy musieli na ten film poczekać, ale na pewno będziemy mówić o nim w trójce. A w kolejnych odsłonach cyklu Wykrywacz Talentów wrócimy do naszych laureatów, ale także być może podpytamy jurorów na co, na kogo najbardziej czekają w kolejnych edycjach Talentów Trójki. To dla nas bardzo ekscytujący czas. Czekamy na zgłoszenia do 30 kwietnia. Teatr Film i sztuki wizualne, regulamin, formularz zgłoszeniowy oczywiście na naszej stronie www.polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik talenty, a kto w tym roku wygra dowiemy się w pierwszej połowie czerwca. Archive urodzinowo dla trójki wystąpili wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 10 minut pozostało do 11. Obiecywałam wątek wielkanocny i oto jest. Jest taka anglosaska wielkanocna tradycja. Dzieci szukają ukrytych w domu, a czasem nawet w ogrodzie czekoladowych jajek. Z angielska easter eggs. Otóż dla miłośników kultury popularnej takie poszukiwania mogą trwać przez okrągły rok, bo easter eggs to także niespodzianki ukryte w filmach i grach komputerowych. Zazwyczaj to są nawiązania, dla mniej lub bardziej wtajemniczonych do innych znanych dzieł albo taki podpis twórcy, który wygląda jak ymm, przemknięcie przez ekran reżysera. I odnalezienie takich niespodzianek eggs sprawia nie lada satysfakcję y, oglądającym, a jest to tropić, bo tych wielkanocnych jajek w popkulturze jest co niemiara. Mówi dziennikarz filmowy Robert Skowroński. O. W niektórych filmach cytowane są role danego aktora w Kapitanie Ameryce, w Zimowym Żołnierzu, kiedy postać rana przez Samuel Jacksona, czyli Nick Fury umiera. Jest pokazany jego nagrobek, a tam mamy napisane The Path of the Righteous Man. To jest cytat z Pulp Fiction i słynnego Ezekiela, który tak naprawdę nie istnieje w Biblii. And you will know, my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Pozostając przy temacie Tarantino i u niego tych odniesień można znaleźć całe mnóstwo. Niektórzy snują teorie o tym, że każdy z jego filmów jest jakoś powiązany z innym dziełem i to tworzy jeden zamknięty światek. Już fiction, w fiction monologu Umy Turman, która opowiada o tym, jak jej postać zagrała w pilotowym odcinku fikcyjnego serialu. Kobieta, która miała być najbardziej zabójczą osobą z mieczem w ręku. Ta jej opowieść sprowadza się do zarysowania scenariusza późniejszego Killbilla. Jeżeli chodzi o filmy oparte na komiksach, no to mamy mnóstwo dzieł ze stajni Marvela. Żywą legendą Marvela jest Stan Lee, który stworzył Spider-Mana, Iron-Mana, fantastyczną czwórkę. Na dobrą sprawę możemy jego postać wyłapać w każdym z filmów. Pojawia się niekiedy jako sam Stan Lee, a niekiedy po prostu jest przypadkowym obywatelem miasta. W fantastycznej czwórce od choćby, kiedy chce się dostać na ceremonię i podaje, że jest Stanem Lee, a ochroniasz, że tak jasny akurat... Joachim Snow, gryfilmu.pl. Isterek w grach to coś troszeczkę bardziej skomplikowanego niż odnośnik kulturowy. Na przykład w Blad, taki legendarny już shooter z końca lat 90., mogliśmy znaleźć Jacka Nicholsona w labiryncie z żywopłotu, ale trzeba się było postarać, żeby jakoś do tego dotrzeć, wykonać jakąś odpowiednią sekwencję czynności. Na przykład pójść gdzieś, wcisnąć przycisk i to byłby isterek. Coś, co jest odniesieniem do innej rzeczy w kulturze, dajmy na to, czyli filmu, gry, piosenki nawet, ale jednocześnie trzeba się trochę postarać, żeby to znaleźć. Pierwsze istereki. Nie były jeszcze aż tak rozbudowane, można powiedzieć, kulturowo. Twórca umieszczał swoje inicjały po prostu. Kiedy się wykonały jakieś tam komendy specjalne, mogliśmy zobaczyć inicjały twórcy. Zdaje się, że tak było z jedną z gier Atari, jeszcze chyba pod koniec lat 70., czyli bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast później to się oczywiście już zaczęło rozwijać w stronę, którą najlepiej znamy z lat 90., czyli już naprawdę takiego bogactwa, może powiedzmy, tego nurzania się w popkulturze. Call of Duty Black Ops, tam na samym początku jesteśmy przywiązani do krzesła. Jeżeli się odpowiednio długo będziemy chybotać na tym krześle, to się uwolnimy i możemy wtedy podejść do komputera i jak się okazuje tam są bardzo stare gry Activision, znaczy tak jest przed 30 lat. Zork zdaje się i coś jeszcze. No zdecydowanie cała seria jest nabijania się z innych gier. Bardzo perfidny żart programistów z na dwójki, gdzie Wiedźmin spotyka martwego bohatera serii Assassin's Creed obok Stogusiana. No nie jest zbyt trudno się domyślić, że trochę nie wymierzył ze skokiem. Yeah nigdy się nie nauczą. Współcześnie moim zdaniem nie są aż tak już chętnie szukane przez graczy. Może dlatego, że po prostu mamy dostęp do internetu, do jakichś różnych portali, które natychmiast takie rzeczy publikują. I Steregi już troszeczkę wyblakły. wtedy jednak to był pewien proces. Jakoś tam to odkrywaliśmy. Można się było pochwalić kolegom na podwórku, czy gdzieś tam w szkole, w liceum. Wracam jeszcze do gier, tylko po to, żeby robić się w komfort psychiczny, powiedzmy, za pomocą takich rzeczy, bo jednak już nie ma aż tylu komediowych ukrytych fragmentów w grach. to trochę inne niż tradycyjne pisanki i Serek pytała Violetta And I, there was a song. Dzięki Autopromocja Całe swoje zawodowe życie związał z ciężko chorymi dziećmi. Dla nich przed kilkunastu laty założył hospicjum i właśnie o nim, a także o hospicjum perinatalnym rozmawiać będę w Klubie Trójki z doktorem Waldemarem Gołębiowskim. W czasie audycji uruchomimy dla Państwa specjalny dyżur telefoniczny. Zapraszam już dziś po 21.00. Katarzyna Stoparczyk Autopromocja Zapraszamy